Klasyka, Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz zaszczy, na nekropolitannymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota 8 maja 2021 roku. Słucha się właśnie 341 nawysanego podcastu na blogu Neopolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami uzbrojony wmiotacz płomieni górnik Michał Jerakowicz. Cześć, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, witam cię Szymas. I jego psychoterapeuta Szymon Szymaś witamy witam również. <śmiech> Jak mamy takich psychoterapeutów, nie ma się co dziwić, że potem ludzie z miotaczami latają. No, to prawda. No, w Polsce z tym nie jest najlepiej, ale my dzisiaj akurat tego tematu poruszać nie będziemy, chociaż pasuje do nawiązanego podcastu, tylko porozmawiamy o grze, grze wideo, nie komputerowej, już chciałem powiedzieć komputerowej, ale nie, o ekskluzywie z PlayStation 4, teraz też z PlayStation 5, czyli o Until Dawn. Gra już leciwa, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, ale ona wyszła w sierpniu, 26 sierpnia 2015 roku. To jest no, niecałe 6 lat temu, a my, ja ją ogrywałem u znajomych pierwszy raz na premierze. I naprawdę za nic bym nie powiedział, że tyle czasu minęło. Yy, za ten tytuł odpowiada Super Massive Games. I yy, jest to, w powiedzieliśmy, tytuł ekskluzywny, więc wydawcą jest po prostu Sony Interactive Entertainment. I to studio Supermassive Games teraz może być Wam e, znane, bo właśnie Until Dawn było takim przełomem e, dla tej ekipy. E, wcześniej tworzyli, nie wiem, DLC do Little Big Planet 2, pracowali troszkę nad e, Killzone, nad jednym z Wonderbooków, e, stworzyli e, taką grę logiczną, trochę Hidden Object e, z Doktorem Hu, raczej takie mniejsze tytuły. Raczej, e, znaczy, no, okej, okay, Little Big Planet 2 jest większym, ale oni tylko. Na DLC pracowali, a potem nagle pojawił się survival horror e, Until Dawn no i e, zaczęła się kariera, przy czym e, też e, nie taka jak gdyby nie wiem jak to ująć, taka też to była sinusoida, bo po Until down. to studio wzięło się za mniejsze tytuły i stworzyło chociażby Ukryty Plan, Hidden Agenda to też jest XX na Playstation i to jest akurat gra obsługująca Playlinka, czyli można sobie w nią pograć wspólnie ze znajomymi i to też jest no taki ala trochę interaktywny film stworzyli też The Impatient na PSVR i jeszcze jakiś inny tytuł na VR, ale nie pamiętam teraz tytułu a potem podjęli współpracę z Bandai Namco i zaczęli pracować nad The Dark Pictures Anthology jest to antologia składająca się z kilku gier i dotychczas ukazały się bodajże dwa tytuły Men of Medan i Little Hope a Teraz, jeżeli się nie mylę, no nie mam playki w domu, więc tak trochę mówię z głowy, niedługo ma się ukazać House of Ashes. I, znaczy, Te tytuły w sumie są multiplatformowe, to już nie są Eksy, ale e, cały czas myślę przez pryzmat e, PlayStation. No i właśnie Until Down było tym przełomem. Zanim zaczniemy mówić o fabule, o gameplay, o tym wszystkim, Jerry, jeszcze powiedzmy, jak to z nami było? Ile razy przeszedłeś? Kiedy w nią grałeś po raz pierwszy? Yy, przechodziłem ją raz yy, a to rozwinę dlaczego tylko yy -y. raz yy, i Przechodziłem ją w sumie całkiem niedawno, bo ja kończyłem ją dokładnie w Nowy Rok 2021 roku. O. Zaczynałem ją gdzieś tam w okolicach Świąt, no i w Nowy Rok siedzieliśmy z żoną sami w domu i kończyłem właśnie, ona oglądała, a ja kończyłem tytuł właśnie w Nowy Rok, także dobrze pamiętam kiedy to było. To, był, to była pierwsza gra, którą zakończyłem właśnie w 2021 roku, także w sumie mm -hmm. tak śmiesznie, że dopiero teraz, no ale to też było związane z tym, że ja o tym mówiłem w innym podcaście, nie ja miałem spory rozbrat czasowy z graniem, to po pierwsze, po drugie jak już wróciłem, no, no to też to za inne gry się wziąłem, ale Until Dawn wpadło mi na jakieś tam promocji, bo ten tytuł w sumie właśnie przez to, że ma już ładnych parę lat na karku to normalną cenę ma już w tej chwili około 80 zł, taką na PlayStation Store, ale na, na mm -hmm. częstych promocjach można go tam właśnie nie wiem, za 30-40 zł spokojnie wyjąć. Ja pamiętając pozytywne opinie twojej Sika się zaopatrzyłem no i Ty mnie chyba jeszcze dopytywałeś, okazja, to... tak? Czy na pewno polecam, czy coś tak, takiego? Tak, tak, tak, dokładnie jeszcze i, i z tobą właśnie i z Sikiem mm -hmm. sobie przypominałem ten jego podcast i właśnie zachęca, zachęcone tymi opiniami y... Kupiłem, no i mówię, jak była okazja, to w końcu pograłem. Ja tę grę, znaczy w rozgrywce brałem udział w sumie pięć razy dotychczas, ale tak całościowo od deski do deski przechodziłem ją dwa razy. Raz jako osoba z tłumu, bo przechodziliśmy ją u znajomych właśnie na premierę kupiliśmy ją w prezencie znajomym no i razem z nimi potem przechodziliśmy przez kilka spotkań, my to podzieliliśmy sobie chyba na trzy spotkania, tak się widywaliśmy co, nie wiem, dwa, trzy tygodnie mniej więcej, więc zajęło nam to tak ze trzy miesiące pewnie w sumie, ale właśnie wtedy było moje pierwsze podejście jako po prostu osoba kibicująca i podejmująca razem z resztą ekipy decyzje. Potem grałem troszkę na padzie przy innej rozgrywce, potem kończyłem ze znajomym, potem brałem udział w jeszcze jednej, a niedawno, to już było w tym roku chyba, nie pamiętam, tobie pisałem, może ty nawet lepiej pamiętasz ode mnie, ale przechodziłem ją po raz kolejny, tym razem na padzie od deski do deski samodzielnie z jedną misją zabić wszystkich. Tak, to chyba już w tym roku było z tego co pamiętam z naszych rozmów. Tak Tak i właśnie powiedziałeś, że grałeś, a żona oglądała. Właśnie oglądała czy razem podejmowaliście decyzję? Czy tylko przyglądałaś? Nie, nie, nie, raczej oglądała, można powiedzieć, że to trochę jak film, ona nie oglądała tego od deski do deski, no ale to jak opowiemy, czym jest Until Dawn, no to też wyjdzie, dlaczego to jest tytuł, który spokojnie można też chłonąć właśnie w taki sposób jak, jak film. I to było też tak, że te pierwsze rozdziały to ja grałem w zasadzie sam, ale właśnie w tym okresie świątecznym, jak trochę więcej grałem przy niej, no to ona się po prostu najzwyczajniej w świecie wciągnęła i już końcówkę, wiesz to, z wypiekami na twarzy śledziliśmy. Ja Przez... cały w nerwach przypadzie, a ona z boku. Przez moment liczyłem, że powiesz, ale w tych późniejszych rozdziałach, jak już jest tam krew, ostro, leje, potwory, yy, trupy yy, i tak dalej, to z całą rodziną usiedliśmy. <laughs> nie, nie, nie. Tu, tu, rodzinka jeszcze poczeka, ta młodsza ty, część, hmm. żeby grać Until Dawn. Ale warto, czekajcie. Dobra, i jeszcze jedno pytanie. Na start grałeś z oryginalnymi głosami czy z polskim dubbingiem? Ja nie miałem chyba opcji w ogóle polskiego dubbingu. Wydaje mi się, że... Kurczę, nie. Wydaje mi się, że ja miałem tylko i wyłącznie angielski dubbing i napisy. Okej, okay, bo ja grałem i tak, i tak. I to w sumie trzy razy po angielsku, w tym raz w całości i dwa razy po polsku, w tym raz w całości, więc... A teraz, kurczę, tak wyjdę na tego, na oszołoma, bo trochę mnie zaskoczyłeś, bo nie pamiętam, ale tak, tak na 99% jestem przekonany, że właśnie nie było w ogóle polskiej Może wersji językowej. I, I wiesz, i tylko, tylko po angielsku z napisami, ale to mówię, tak na... na minimalny procent nie pamiętam, bo to już jednak trochę czasu minęło i to mi uciekło, bo to w sumie dla mnie to też, jak jest dobry voice acting, to, to ja tam trochę nie zwracam uwagi na to, czy to jest polska, czy angielska wersja, ale wydaje mi się, że to angielska była. Mm -hmm. yy, no to yy, ja tylko powiem w sumie, skoro jesteśmy przy tym wątku, że obie wersje są w porządku. Oczywiście yy, angielska też przez to, że to jest angielski, tak brzmi super, bo też trochę... Znaczy, wydaje mi się, że gdy słuchamy takich, tego dubbingu po angielsku, to tak nie do końca przywiązujemy wagę do intonacji w każdym momencie. Tak trochę więcej też jesteśmy w stanie gdzieś tam zaakceptować, wybaczyć. A tutaj po prostu ten angielski dubbing jest idealny w wersji polskiej. Oczywiście załącza się taki wewnętrzny krytyk, zwłaszcza, że też mam wrażenie, iż masa osób hejci po prostu każdy jeden polski dubbing. Tutaj mamy horror, więc też można powiedzieć, po co? To nie jest gra dla dzieci, tak? Po co e, dubbing? No ale właśnie to jest gra, gdzie dobrze jest rozumieć wszystko, a jednak z tą znajomością angielskiego e, w większości, e, u większości osób bywa różnie. E, nie Wolno oceniać wszystkich swoją miarą, więc e, moim zdaniem super, że ten polski dubbing też się pojawił e, i on jest e, też dobry. On nie odrzuca, pasuje. Tam pojedyncze kwestie czasami troszkę mniej pasowało, no ale wiadomo jak się dubbing nagrywa tak? jednak w studio w izolacji, często nie widząc sceny, do której się podkłada głos prawie zawsze nie widząc tej sceny tak nie mając do końca pojęcia co się dzieje tylko jakieś tam wskazówki reżysera, więc no, mnie się i tak i tak grało po prostu dobrze a, a ja już sprawdziłem tak na marginesie, ta cyfrówka ma normalnie faktycznie dubbing po polsku też, więc to mówię, no wychodzę teraz na idiotę, bo naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć w jaką wersji grałem. Także to jakby ktoś po naszym podcaście się zdecydował, to bez obaw. Na pewno ten polski dubbing znajdziecie, czy to w wersji cyfrowej, czy na płetce, także spokojnie. No jeżeli macie się męczyć z angielskim, no to tak jak mówię, ten polski Daje radę, tak? Nie, raczej nie będzie was wybijał. No dobrze, no to przejdźmy do samej fabuły. Powiedzieliśmy, że to jest właśnie przygodówka horror, trochę interaktywny film. I gra też zaczyna się jak medium filmu. To jest od takiej stosunkowo mocnej sceny, która zwiastuje, że w tym świecie przedstawionym nie dzieje się najlepiej. A mianowicie trafiamy do domku w górach. Ciekawe, czy skóra by grał w to w górach tylko, czy może tak z Playstation w góry pojechać. Przepraszam. Tak, I to jest zimą, to zimą no pamiętaj. Zima, tak, środek nocy. I to nocy muszą i... być góry, gdzie w okolicy jest jakaś kopalnia też. Ale tak, trafiamy do domku w górach i obserwujemy grupę przyjaciół. Wybrali się tam na jakieś ferie, czy coś takiego. Są odcięci od świata, ale raczej bezpieczni, bo ten domek, ja powiedziałem domek, ale to tak naprawdę jest spora, dobrze wyposażona rezydencja należąca do całkiem dzianych rodziców, e, trzech osób z tej naszej ekipy przyjaciół. I... E piją, bawią się, żartują no i jednym z takich żartów jest dość nieprzyjemny prank wykorzystują uczucia jednej z przyjaciółek jednej z dziewczyn kręcą głupi filmik z nią w roli głównej no i na skutek tego wydarzenia dziewczyna no, załamuje się i wściekła tak trochę też zasmucona gdzieś tam płacząca wybiega z domu do zaśnieżonego lasu jej siostra wybiega oczywiście tuż za nią, a my, wcielając się w jedną z pozostałych protagonistek, wyruszamy e, za nimi. Wyruszamy za dziewczynami, by je właśnie znaleźć i ściągnąć z powrotem do domu, No, ale niestety nasza misja nie kończy się powodzeniem. E, cała ta sekwencja kończy się upadkiem sióstr ze zbocza i wiemy, że coś lub ktoś potwornie je przeraziło, no, oraz właśnie, że no, nigdy nie wróciły do domu, nigdy ich nie odnaleziono. Następnie przenosimy się w przyszłość, akcja przesuwa się w przyszłość i dowiadujemy się, że z okazji rocznicy tego wydarzenia nasza ekipa postanawia po przerwie ponownie się spotkać i to spotkać się właśnie w tej górskiej posiadłości. Niektórzy chętnie się na to zgadzają, inni przyjeżdżają tak trochę kręcąc nosem, no bo tak wiadomo, ostatnim razem gdy tam byli no to z ich winy też, z winy części osób doszło do tej tragedii, no ale ostatecznie wszyscy przyjeżdżają na miejsce, no i oczywiście nie jest przyjemnie. Po pierwsze, ten trochę duszny klimat, to, to wspomnienie sprzed lat daje o sobie znać, a po drugie, zwyczajnie coś jest nie w porządku. W budynku zdaje się, że pojawiają się jakieś duchy, po lesie chyba krążą jakieś potwory, a w miejscowej kopalni czai się uzbrojony w miotacz płomieni mężczyzna. I myślę, że tu możemy się zatrzymać. Warto też wspomnieć, że ta fabuła została stworzona przy współpracy z Larym Fassendenem i z Grahamem Raznikiem, więc osobami jakoś tam też znanymi w środowisku filmowym no i tutaj czuć właśnie myślę dość dobrze tę świadomość medium. No i teraz Jerry, w ogóle jak ten punkt wyjścia Ci się podobał? Czy od razu wciągnęła Cię ta historia? Czy może potrzebowałeś trochę więcej czasu, czy może zostałeś w grze dla gameplayu? Jeżeli chodzi o historię, to ta kupiła mnie od początku, dlatego że wydaje mi się, że od samego początku twórcy bardzo dobrze prowadzą tę opowieść i bardzo dobrze wykorzystują mechaniki i pomysły, które będą nam towarzyszyły przez całą rozgrywkę no bo ty tak parokrotnie powiedziałeś o tym, że to jest trochę taki interaktywny film, ja bym może dopowiedział dwa zdania tutaj w tym temacie po pierwsze to jest związane z tym, że tutaj te nasze główne postacie są odgrywane przez aktorów i aktorki mhm. które, które możemy, kojarzyć z, których możemy kojarzyć z innych produkcji i to widać to wiecie, to nie jest nic nadzwyczajnego no bo jakiś motion capture to jest w tej chwili standard i to w większości Produkcji grają aktorzy, po prostu, którzy później są przenoszeni do świata wirtualnego. Ale tutaj, przez to, że to jest właśnie taka przygodówka, to bardzo to podbudowuje ten element filmowości. To, że niektóre z twarzy kojarzymy właśnie gdzieś tam z seriali, z filmów, to po pierwsze. Po drugie, no to jest przygodówka, ale to jest taka przygodówka trochę. Może z perspektywy 2021 roku, jakich za dużo się już nie robi, bo to jest przygodówka, która jest oparta w dużej mierze na quick time eventach. Czyli wiecie, mamy sytuację taką, że nie wiem, coś widzimy, coś gdzieś idziemy i trzeba zareagować na, na coś, co nam wyskakuje, coś się pojawia, jakaś akcja do zrobienia. Mamy sekwencję mu... typu przebiegamy, tak? i, tak, tak żeby, No i podbiegamy do kłody, która nam blokuje drogę, jakiegoś kawałka drewna, no i nagle wyświetla się przycisk do wciśnięcia, jak go wciśniemy, no to przeskoczymy kłodę, jak go nie zdążymy wcisnąć, bo mamy oczywiście też ograniczenie czasowe, to wszystko pod presją czasu, jak go nie zdążymy wcisnąć, no to po prostu potykamy się na przykład o tę kłodę, co w tej grze może być problematyczne i zabójcze dosłownie. Tak, tak. I tutaj od razu właśnie to bym chciał podkreślić, bo to od początku działa naprawdę bardzo dobrze. To, to jest trochę tak, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego rodzaju tytułów. No w sumie konsole, mam wrażenie, że przede wszystkim konsole się w którymś momencie trochę tym zachłysnęły i było sporo tego rodzaju o zabaw w różnego rodzaju grach. To wypadało lepiej lub gorzej, ale wydaje mi się, że akurat Down, to to jest ogólnie bardzo dobrze. Ja tutaj będę miał jedną jakąś tam uwagę, czy, czy jeden problem z tą mechaniką, ale to może później na, na to wskażę, czy, czy to podkreślę. A co więcej, to co mnie od początku mega wciągnęło, to cały ten system wyborów taki efekt motyla, jak to tutaj w grze się nazywa, i system różnych emocji przypisanych do postaci. My tych postaci łącznie mamy dziewięć, jeżeli ja dobrze pamiętam. Osiem albo dziewięć, nie pamiętam. No, no właśnie też teraz... Mhm. Nie, osiem chyba, osiem. No. I każda z tych postaci ma różne emocje. Znaczy o, opisane... możemy wcielić się w osiem, bo postaci jest ciutka więcej, tak? No, Tak, tak. A Nie, no jakby ta, ta, ta główna, główna ekipa to jest osiem osób I, i każda z tych postaci jest opisana różnymi parametrami, jeżeli chodzi o emocje, które odczuwają względem innych postaci. No bo tutaj wiecie, mamy, no, jak trochę w takim slasherze młodzieżowym, że mamy jakieś tam pary, mamy osoby, które się mają ku sobie, mamy osoby, które się właśnie trochę nie lubią i cała ta gra jest skonstruowana od samego początku właśnie w oparciu o ten efekt motyla, czyli w określonych sytuacjach, czy to dialogowych, czy właśnie w tych quick, and, quick time eventach my podejmując decyzje wpływamy na to, jak się potoczy dalej gra i to czasami są takie wybory, które, no nie wiem, od razu możemy się domyślić, że na przykład, nie wiem, jeżeli właśnie coś zrobiliśmy, to, to, to może to zaskutkować tym, że nie wiem, że ta postać nas nie lubi, Znaczy może albo właśnie dajmy przykład. E, mhm. Przykładowo mamy chłopaka, do którego wdzięczą się dwie dziewczyny. Jedna jest nim oficjalnie, druga próbuje go jakoś tam poderwać, a że ten chłopak lubi być w centrum uwagi, no to pozwala się troszkę tam urabiać. E, no i dochodzi do konfliktu między dziewczynami, zaczynają się od otwarcie kłócić i my jesteśmy postacią z boku, która może zareagować i może zwrócić uwagę jednej lub drugiej, może właśnie, może to ignorować wszystko, może na przykład powiedzieć o czymś, co widziała wcześniej, co przechyli trochę szale, szale w tym konflikcie zwycięstwa na jedną czy na drugą stronę, i Wtedy po prostu jedna z postaci będzie nas lubiła bardziej, a druga będzie nas lubiła mniej, w taki naturalny bardzo sposób, co może na przykład potem wpłynąć na przebieg jakiejś sekwencji, gdzie jedna postać właśnie nam pomoże z chęcią, a druga będzie miała nam to wszystko za złe i może nas ignorować, czy coś takiego. nie? Do tego mamy też sekwencje, które były bardzo zaskakujące dla mnie przy pierwszym przejściu, gdy na przykład... Możemy przykładowo zrobić krzywdę jakiemuś zwierzątku. Tak, to, to chciałem też podać, bo to jest I... super motyw. Mhm. Tak, no i możemy zabić to zwierzę tak naprawdę, a możemy tego nie robić. I na logikę, po co mielibyśmy je zabijać? Tak, Jeżeli staramy się wczuć w sytuację bohaterów, no to Zakładam, że normalny człowiek przy pierwszej lepszej okazji nie zabija zwierząt. Nie? Więc raczej tego nie powinniśmy robić, ale jeżeli kto kogoś będzie korciło, no może, ma taką możliwość, no i to będzie miało wpływ na przebieg później jednej czy drugiej sekwencji i to wpływ bardzo istotny. I to się nazywa efekt motyla w nawiązaniu do właśnie tego całego fenomenu. Tak? Bo te pozornie nieistotne zdarzenia z jednej sceny będą oddziaływać na akcje w scenach bardzo ważnych. Dlatego to się właśnie tak nazywa i to rzeczywiście tak działa, że e, takie opowiedzenie się po jednej ze stron, e, czy zrobienie czegoś naturze, tak, a więc czemuś jak gdyby biegnemu, pasywnemu e, w jednej z początkowych scen e, będzie miało wpływ potem na e, bardzo ważne e, momenty, w który, od których będzie zależało też życie bohaterów. No i ten system jest tak moim zdaniem fantastycznie zrobiony, że to, użyłeś takiego sformułowania, że pozwala się lepiej wczuć i to jest klucz. Ta gra naprawdę pozwala na maksymalną imersję, bo my mamy poczucie, jak rzadko kiedy, że faktycznie możemy grać tak, jak nam się podoba. Jeżeli, nie wiem, jakaś postać nam przypadła do gustu, możemy grać niejako pod nią, żeby właśnie się trochę przymylić i pomagać. Możemy kogoś do siebie zniechęcić. Ten system wyborów jest o tyle intrygujący, że właśnie tak, jak też powiedziałem, niektóre możemy wyczuć, a niektóre to, co podałeś na przykładzie tych zwierząt i nie tylko, czasem mają konsekwencje bardzo długofalowe i kompletnie mnie nie wiemy, jak to się później potoczy. Co więcej, ten efekt motyla, on się cały czas aktualizuje w trakcie rozgrywki i to jest naprawdę fantastyczna rzecz i bardzo duża przyjemność w trakcie rozgrywki, jeżeli my widzimy, że na przykład, nie wiem, jakieś decyzje nasze z pierwszego rozdziału mają reperkusje później na przykład dopiero w szóstym i dopiero na mhm. przykład, nie wiem, w dziewiątym, bo to pokazuje, że ta gra żyje i że ona jest bardzo dobrze przemyślana i, i skonstruowana pod tym kątem bo ja Ci powiem, że jak zasiadałem do rozgrywki to trochę się bałem, czy to nie będzie kasu z, na przykład z The Walking Dead od Telltale, gdzie tam bardzo dużo się mówiło o, o wyborach, że w zasadzie ta gra no, stała tymi wyborami różnymi, które mhm. się podejmowało, ale tam ja od któregoś momentu miałem poczucie, że w zasadzie, czy ja zrobię jedno, czy drugie, to wiesz, taki typowy RPGowy wybór wybór, że teoretycznie mamy jakiś wybór, no jakoś tam to wpływa na, na końcowy efekt, ale w zasadzie, no ja nie miałem poczucia, żeby to jakoś nam dajemy Centralnie zmieniało grę. A tutaj naprawdę wszystko zmienia grę. Wszystko kompletnie. Każdy, nie wiem, położony quick time event czy rozegrany nie w taki sposób, jak nie wiem, twórcy sobie wymyślili, żeby doprowadzić do pozytywnego zak zakończenia, będzie miał konsekwencje i to się czuje od samego początku i to jest rewelacyjne, a do tego ta fabuła jest bardzo intrygująca, bo tutaj też jest dużo takich fajnych patentów, które po prostu pozwalają nam się zatopić w tę historię, bo mamy... Mhm, ale to poczekaj, poczekaj, poczekaj, hmm. czekaj, bo no, już no, no, lecisz no. jeszcze w fabułę, a my jeszcze gameplayem nie skończyliśmy. To może nie, może bo tej... gameplayowo, ale to ja ci jeszcze przejmę Dobra, Jeszcze co do tej decyzyjności, to ja bym chciał zauważyć, że to nie jest sandbox. To nie jest tak, że my możemy dosłownie robić, co chcemy, później gdzie chcemy, wziąć każdy obiekt czy coś takiego. Nie właśnie to jest oskryptowane i bardzo często gra prowadzi nas do pewnego stopnia liniowo, czyli na przykład możemy przejść po całym domu, możemy zwiedzić sobie wszystkie pięterka. Ale docelowo, żeby pchnąć fabułę do przodu, to mamy na przykład znaleźć jakąś postać, czy coś takiego, czy dojść do konkretnego punktu. No i po prostu, wiecie, tutaj chodzi o imersję. Tak? Ta gra nas angażuje, więc no możemy oczywiście trollować i na siłę po prostu robić jakieś dziwne rzeczy. Nie zepsujemy tej gry, ale zepsujemy sobie zabawę prawdopodobnie. Jeżeli celowo będziemy na przykład robić wszystko, żeby nie pójść w jakimś kierunku, zwłaszcza, że tutaj mamy tę presję czasu i zagrożenie czające się naszych bohaterów, więc jak gdyby Posuwanie się liniowe jest mimo wszystko bardzo naturalne dla nas. tak? I mamy po drodze te wybory, które często są zero-jedynkowe, typu właśnie zabić zwierzątko, nie zabić zwierzątka. Tak? Opowiedzieć się po stronie A, czy opowiedzieć się po stronie B. Czasami są trochę bardziej skomplikowane, ale na ogół no to właśnie jest takie lewo-prawo. Ale to w niczym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie ten system spisuje się bardzo dobrze i tych wyborów lewo-prawo jest tak wiele w całej grze i są na tyle zróżnicowane, że mimo wszystko czuć, iż dane tam Trzy decyzje z początku właśnie gdzieś tam się odbijają na akcji późniejszej i do tego te decyzje trzeba podejmować pod presją czasu bardzo często przez większość gry, więc to nie jest tak, że my możemy nagle się zastanowić konkretnie jak to wpłynie na wszystkie postacie, tak czy one się lubią tutaj czy nie. To są często chwile, tak jak w życiu, nie? że po prostu mówisz A albo mówisz B albo nic nie mówisz bo też mamy czasami opcję nie zrobienia niczego, po prostu nie ruszania się, a czasami wręcz w ramach QTI mamy się nie ruszać. Jest tutaj nawet zasymulowane właśnie wstrzymywanie oddechu i próba właśnie no, bycia niewidzialnym tak, dla otoczenia. No i to, jest, to jest jedyna mechanika, To jest, jak już to ruszyłeś, to, to tu mogę to trochę przywołać. Mam wrażenie, że to jest za rzadko wprowadzone, na tyle rzadko, że gracz nie jest w stanie się tego nauczyć. I po prostu to się pojawia, nie wiem, w czterech momentach, może pięciu i niestety w, z czterech tych z pięciu na przykład momentów jak się człowiek poruszy, to ginie, czy postać, trzech którą akurat steruje, się, że sterujemy. I o to wiem, że było sporo hejtu w internecie, że właśnie, nie wiem, mogłeś grać całą grę i, i przeżyć postacią do samego końca i później nagle masz scenę, gdzie masz się nie ruszać i wystarczy, najlżejsze poruszenie i giniesz. Przy czym mi się to akurat podobało. Ale to jest Ja rozumiem frustrację, rozumiem frustrację, no bo to faktycznie mówię, tego, tak jak tych QT można się nauczyć już w którymś momencie, no bo tam w końcówce te ostatnie trzy rozdziały, to już tam akcja tak mknie do przodu i tam jest taka adrenalina i tam jest tyle tego, że po prostu, no można to jakoś opanować, ale no tych właśnie takich stanek, gdzie absolutnie się nie możemy poruszyć jest bardzo mało i, i tego no mówię, no nie jesteśmy w stanie tego wyćwiczyć, a w emocjach, no. Ja na pewno spaliłem część tych rozwiązań, i no. I kto przeżył, to jeszcze podyskutujemy u nas, jak to się nam mm -hmm. potoczyło. Ale, właśnie, bo to może budzić frustracje, jasne, ale jakie to jest? Życiowe, nie? że nie? właśnie masz się nagle nie ruszać i nagle masz wstrzymać oddech i wszystko i nie drgnąć, to jest mega trudne i właśnie przy pierwszym przejściu jest duże prawdopodobieństwo, że nam się nie uda, bo za pierwszym razem ta mechanika się pojawia w scenie takiej no, bardziej żartobliwej, spokojnej, więc pewnie się na tym nie skupiamy, a gdy to powraca potem, no to właśnie wydaje mi się, że właśnie trzy z tych czterech sytuacji mogą się zakończyć zgonem i poważnymi konsekwencjami, więc już no jest, y, y, y, no, no, jest ta frustracja, bo skopaliśmy, ale to jest nasza wina. To nie jest wina gry, tak? To jest mechanika, która jest bardzo świadomie zastosowana i moim zdaniem dobrze, że jej nie ma więcej, bo. Tak, tak, zdecydowanie. Mhm bo właśnie jest w tych ważnych momentach w których rzeczy powinniśmy być w stanie w prawdziwym życiu też tak? zachować rzeczywiście ten spokój wstrzymać oddech i przez moment się nie ruszać i to jest świetnie też uzasadnione fabulagnie. to ma sens, to nie są sceny gdzie to jest wymuszone bo sobie scenarzysta tak zażyczył tylko to ma sens w fabule, że bohaterowie tak, a nie inaczej tutaj reagują. Ale zgubiłem wątek wcześniejszy. Chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli będziemy słabi w QTE albo będziemy podejmować głupie decyzje, no to nasi bohaterowie zaczną umierać, ale co istotne gra potoczy się dalej. To nie jest rogalik, że po prostu zginiemy, zaczynamy od początku czy coś takiego. Scenariusz całego Until Dawn został tak rozpisany, by gra nie urwała się po trzech godzinach, bo tam ta akcja dzieje się, dzieje się, na, dzieli się na godziny, e, tylko żeby właśnie dotarła e, ta historia do, świtu, do, do końca, do świtu. Tak. E, I czego nie zrobimy, to my dotrzemy do pewnego finału, który spina fabułę, tylko to może być finał pozytywny albo negatywny właśnie i wbrew pozorom e, finał całkowicie negatywny, czyli taki, w którym wszyscy bohaterowie giną e, wcale nie jest łatwy do osiągnięcia. Nie wystarczy grać kiepsko, tylko e, trzeba też podjąć bardzo konkretne decyzje, żeby doprowadzić do takiego naprawdę fatalnego zakończenia, co też moim zdaniem było świetnym posunięciem. Także to nie jest tak, że po prostu wszyscy mogą zginąć, tylko że no, część jakoś tam się może uchować, a żeby ich e, zabić, e, no to też trzeba się troszkę, znaczy może nie tyle postarać, co naprawdę podjąć kilka takich głupich decyzji czy doprowadzić do pewnych konfliktów i w związku z tym pojawia się pewien problem, bo ty Jerry powiedziałeś, że każde QTI ma znaczenie no właśnie nie ma, nie każde bohaterowie niektórzy muszą przeżyć niektóre sceny to jest tak oskryptowane, że są momenty, w których można zginąć, przegrać, a są momenty, w których to jest niemożliwe, w których mimo wszystko, nawet potykając się o tę kłodę wspomnianą, dobiegniemy do celu, albo w których przykładowo nie wiem, dostaniemy pomoc od osoby trzeciej i to jest ciutkę naciągane. Tak? Jeżeli ktoś by chciał takiego pełnego realizmu, no ale jak to tutaj ktoś się, jedna osoba tam coś skopała i zginęła, a tutaj ktoś no gdzieś tam się wywrócił, ale jednak dobiegł na czas, uciekł przed zagrożeniem czy coś takiego no jest coś takiego i można się tego czepiać, ale moim zdaniem to jest bardzo niesprawiedliwe, bo po pierwsze słyszeliście Jerry, który przeszedł grę jeden raz, powiedział, że każdy moment ma znaczenie, więc tego nie widać przy pierwszym przejściu. Właśnie, absolutnie. bo, bo to, to chciałem ci wpaść w zdanie, bo wiesz, bo ja celowo powiedziałem, że każdy ma znaczenie, bo nawet jak nie ma znaczenia, to ty tego nie wiesz. Mhm. Ty tego nie ale wiesz dokładnie. jako gracz I to, jest, i to jest super, to jest moim zdaniem klucz w ogóle do patrzenia, czy postrzegania tej rozgrywki, to dlaczego ten tytuł jest moim zdaniem tak fenomenalnie napisany, bo tutaj to, to poczucie imersji jest całkowite i to, że właśnie nie każdy, bo wiesz, ja, ja mówię, że każde ma znaczenie nie w tym sensie, że każdy może się zakończyć zgonem na uh -huh. przykład, jeżeli jest spieprzymy, uh -huh. tylko każdy może mieć znaczenie w kontekście tego, że na przykład nawet jak wiesz, jak się gdzieś potkniemy, to na przykład dana postać przeżyje, ale może to mieć często jakieś tam konsekwencje w przyszłości dla czegoś innego. Ale to jest a też... nawet jeżeli by nie miało, to i tak my tego nie wiemy, a to ta imersja powoduje, że my czujemy presję, bo nigdy nie wiadomo, które będzie miało te ostateczne konsekwencje, a które nie. Więc po prostu tu nie, nie ma kunktatorstwa. Nie, nie, nie, nie możesz sobie pozwolić na, na chwilę nieuwagi, tylko tu musisz grać no, na 100% tak naprawdę całą grę. Tak, a, ale to też jest w gruncie rzeczy bardzo życiowe w dużej mierze, bo nie wiem, jak kogo, za kimś biegniemy, tak? no to możemy się potknąć, a i tak dogonić tę osobę. Więc to nie musi być tak, że jak się raz potkniemy, to już nigdy jej nie dogonimy, przykładowo, nie tak jak w życiu, bo ona też może gdzieś po drodze na przykład się zatrzymać na moment, potknąć czy cokolwiek, to jest jedna rzecz. Po drugie, właśnie ja zobaczyłem to, że w niektórych momentach można, gra nam trochę więcej wybacza, dopiero przy tym ostatnim przejściu, gdy chciałem wszystkich pozabijać gdy celowo właśnie pozwalałem sobie na różne błędy i gdyby nie to, no to ja bym tego też nie wiedział do tej pory, a do tego mimo wszystko ja wolę, żeby gra właśnie odrobinę naginała pewne fakty, ale tak jak mówi odrobinę, tylko troszkę w pewnych momentach ale opowiadała ostatecznie zamkniętą historię niż gdyby nie wiem, ta historia miałaby się urwać, bo właśnie nie wiem, jestem słaby w QTE i, i, i tyle, i przegram w ciągu drugiej godziny wszystkimi tak, zginę. Mhm. Więc ja będę bronił całkowicie tej decyzji twórców i jeszcze powiedziałeś o tych QTE, no to właśnie wracając do tej mechaniki, ja ci powiem, że nienawidziłem ich, gdy grałem w Fahrenheit'a na komputerze, bo miałem instrukcję odnośnie pada i nie miałem bladego pojęcia, jak wciskać te przyciski na klawiaturze i to ile ja wtedy brzydkich słów z siebie wyrzuciłem, to ło, głowa mała, dopóki sobie pada nie kupiłem, po prostu zacząłem grać na padzie. A jak grałem też na padzie u znajomego, ja nie mam PlayStation w domu, a pada mam od Xboxa, więc jak miałem QTE z oznaczeniami PlayStation, to ja autentycznie jak pierwszy raz dostałem pada, totalnie sobie nie radziłem, to była tragedia i potem jak robiliśmy to takie pełne przejście, to ja musiałem sobie na kartce rozpisać ustawienie przycisków spada, przykleić ją pod telewizorem, żeby widzieć je grając i wiedzieć, które przyciski wciskać i te QTI są trudne tam są takie sekwencje, że okej, okay, jak ktoś jest w tym ogólnie dobry, jak ktoś dużo gra na padzie i też zna rozstawienie przycisków, ale też dużo gra po prostu, no to pewnie o, może jakoś tam ogarnąć. Mój znajomy, u którego graliśmy pierwszy raz przechodził wszystkie, tam może z raz mu się coś omsknęło, a tak to wszystko zrobił na perfekcie, mimo tego, że pił też sporej ilości wina w trakcie tych, tych rozgrywek więc wiem, że można, ale on od zawsze gra na PlayStation i tylko prawie na PlayStation, więc to jest taka też specyficzna sytuacja. I wspomnieliśmy, że z tego je masz ośmioma bohaterami. I ja powiedziałem, że to jest jak interaktywny film, ale nie podoba mi się, no właśnie ocenianie tego jako grę bez gry, bo też są takie recenzje, w sumie nie wiem jak w Polsce, bo czytałem głównie te zagraniczne, które mówią, że o, tutaj jest mało w sumie tej rozgrywki, to, to, to jest tylko właśnie oglądanie scenek, no ja się z tym nie zgodzę, no bo jednak eksplorujemy to otoczenie, rozwiązujemy jakieś tam czasami proste zagadki środowiskowe, bierzemy udział w sekwencjach QT i musimy się właśnie zastanawiać nad tymi wszystkimi decyzjami, czy wziąć jakiś obiekt, czy go nie brać, czy przestawić coś, czy nie, czy zagadać do tej osoby, czy nie, czy pobiec za jedną grą czy pójść za jakimiś głosami i czasem się skradamy gdzieś, żeby właśnie przejść niezauważeni czasem musimy podjąć walkę są jakieś tam proste sekwencje ze strzelaniem i moim zdaniem tej rozgrywki tutaj jest całkiem sporo, poza tym mamy rok 2021 symulatory chodzenia naprawdę dobre symulatory chodzenia to już jest norma w tym przemyśle i takie gadanie, że to nie jest gra akcji typu nie wiem co to ostatnio ogrywałeś też, Drake'a, nie? trylogię tak, Uncharted. Mhm. O właśnie, Uncharted. No, no to, że, to nie jest tego typu grano, moim zdaniem jest bez sensu, bo y, tak samo jak slashery, y, czy właśnie historie o duchach, czy o potworach filmowe, y, książkowe, komiksowe, no tam też y, nie chodzi o to, żeby nagle skakać po jakichś platformach y, i przesuwać wielkie głazy i cudować, tylko czasem trzeba walczyć, czasem trzeba uciekać, a poza tym to się po prostu żyje i to mamy w tej grze y, i moim zdaniem to absolutnie gameplayowo wystarcza i jest w porządku. Tak, no, no ja to co chciałem jeszcze powiedzieć właśnie odnośnie gameplayu y, i tak jak ty mówisz, że tej gry jest dosyć dużo, to no, moim zdaniem to też jest świetnie y, zaimplementowane, bo tutaj jakby te rzeczy, które mamy dodatkowo, to mamy po pierwsze y, szukanie znajdziek y, i to y, od nas zależy. Ile my tej historii tak naprawdę poznamy i to jest dla mnie kapitalny patent, bo to jest taki przygotówkowy zabieg, że mamy jakąś lokację, chodzimy sobie po tej lokacji i tak jak powiedziałeś wcześniej, możemy pójść i od razu niejako odpalić stenkę, która nam posunie akcję do przodu, a możemy sobie pozwiedzać daną lokację, pozaglądać do szuflad, pogrzebać w skrzyniach itd., itd., i mhm. to lizanie ścian jest o tyle istotne, że dla mnie to pokazuje po raz kolejny, jak ta gra jest fajnie przemyślana i skonstruowana, dlatego że mamy tutaj kilka rodzajów znajdziek. Mamy historie czy znajdki dotyczące tej sprawy sprzed roku, które nam mhm. budują jakiś tam szerszy kontekst dla tego, co się wydarzyło rok wcześniej i, i jak się mogły potoczyć losy sióstr i tego, co się dzieje teraz. No bo tak jak Ty też wspomniałaś tutaj, jakby dzieją się takie trochę rzeczy, jak z jakiegoś nadnaturalnego horroru, jakieś tam duchy, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony. Z drugiej strony, w którymś momencie, tak jak to często mamy w dobrych slasherach, no bo Antil Down jest slasherem, no, mamy też historię z przeszłości. I dla mnie to, że. Z takiej dalekiej przeszłości. Tak, z takiej dalekiej przyszłości, tak. I tutaj to, że my dostajemy właśnie te wszystkie znajdźki, te, te różne motywy eksploracyjne, to jest bardzo fajne, dlatego że od tego na ile nam się będzie chciało, to my też tyle dostaniemy z tej historii. I to jest moim zdaniem super, bo na przykład pewne rzeczy, nawet tak jak my rozmawialiśmy w kontekście fabularnym, im więcej będzie się szukało, tym więcej pewnych rzeczy można się domyślić, a wręcz, jeżeli faktycznie to działa jak wskazówki, bo to się, to się tam nazywa chyba właśnie jako wskazówki jeżeli chodzi o, o ten panel, gdzie można sobie to później oglądać, to faktycznie mhm. pewnych rzeczy my jesteśmy w stanie sobie wymy, do, się domyślić i na przykład nie wiem, podjąć bardziej świadomie jakąś decyzję, tym bardziej, że mamy też drugi rodzaj znajdziek, czyli te tak zwane totemy, które y, stanowią taki, y, taką migawkę z przyszłości to są totemy tam pomocy, śmierci y, z tego co pamiętam y, nie, nie pamiętam jeszcze jak one się nazywają, chyba tam mamy pięć rodzajów tych totemów i zbieramy takie znaczki, wypełniając właśnie te totemy. Tam jest chyba też pięć czy sześć znajdziek na, na totem. I to są dosłownie takie... Tak, i totemy, to wiecie jak wygląda totem, taki pal wyrzeźbiony. Indiański, tak? tak, dokładnie. I on jest podzielony tam na kilka elementów. I one działają przykładowo tak, że totemy śmierci pokazują nam fragment śmierć jakiegoś bohatera. śmierci hmm. jakiegoś bohatera. Ale to jest, wiecie, jak taka króciutka i niewyraźna migawka, że no nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić kto, gdzie i kiedy. Tak? W momencie tej sceny zazwyczaj już wiemy. Czasami da się domyślić czegoś wcześniej, bo jeżeli przykładowo widzimy tam płomienie i słyszymy krzyk gdzieś tam kobiecy, no to zakładamy że to będzie związane z postacią i z ogniem, więc gdy widzimy, nie wiem, jakiś materiał łatwopalny, albo gdy właśnie coś już się pali, no to spodziewamy się, że w tym momencie musimy być bardziej ostrożni, bo to może być właśnie ta scena. Mamy temy tam jakichś ostrzeżeń, etc. Uh -huh. Też takie właśnie różne sekwencje, które nam pomagają, a to co wcześniej Jerry wymieniało to, to jest typowa taka narracja przez otoczenie tak ten environmental storytelling w ramach którego eksplorując zbieramy właśnie jakieś notatki, plakaty zdjęcia, dokumenty i jak gdyby mamy też osobne menusy w menu pauzy mamy jak gdyby informacje o stanie psychicznym i o tych sympatiach, antypatiach danej postaci, którą teraz sterujemy. Mamy właśnie te totemy. Mamy taką sekwencję a filmu, który też wyjaśnia nam sporo fabuły, ale ona też jest pocięta jak, no jak film, jak podcast czy coś i poszczególne fragmenty odblokowują się, gdy my jak gdyby docieramy do pewnych informacji w ramach naszej rozgrywki. Czyli można po przejściu mieć cały film, i wszystkie informacje, i też wszystkie te takie znajczki typu właśnie te. No, To jest chyba prakty, notatki. od totemów zależne, wydaje mi się, akurat tak, te. A nie, film, film jest od potemów, w sumie rzeczywiście. Tak, tak, tak, a, tak, tak. tak. ale y, notatki i te inne rzeczy też są, y, w sensie też widać, czy mamy wszystkie, nie? bo jest jak gdyby Tak, tak, widać, y, cała widać, baza. Widać, mhm. y -hmm. I tak samo jest przegląd tego efektu motyla, y, gdzie my tak. widzimy właśnie, które wydarzenia są, są powiązane, czyli nie zawsze musimy. Y, jakoś mocno kminić, co do czego prowadziło, tylko to jest też pokazane w grze, żebyśmy mieli dowód, że rzeczywiście sami do tego doprowadziliśmy, tak? że akcja potoczyła się tak, a nie inaczej. I to jest też super, nie że mam do tego wszystkiego dostęp i że tę historię, tak jak powiedziałeś, opowiadamy sobie troszkę sami. Możemy mamy na przykład sekwencję w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym i możemy tam trochę postarać się przez nią przelecieć, tam mamy właśnie ze za trzy zagadki środowiskowe i tyle, a możemy przejrzeć wszystkie pomieszczenia, znaleźć te nasze totemy, znaleźć notatki o historii tego, aż właściwie nie o historii, tylko notatki sprzed opuszczenia tego szpitala, jakieś tam dokumenty, zdjęcia i tak dalej, jakąś kartę badań, kartę zdrowia i w ten sposób dowiedzieć się wiele więcej i czasami możemy też troszkę się zakręcić za bardzo na punkcie jakiejś, jakiegoś tropu bo tutaj gra też trochę sprytnie myli niektóre tropy, czyli rzuca nam coś co potem dopiero nabiera sensu i nie zawsze takiego jak może się wydawać w pierwszej chwili ale to jest fajne, że możemy być takim trochę też Holmesem i układać sobie to wszystko w głowie, dopowiadać, interpretować no to jest moim zdaniem rewelacyjne. Tutaj, żebyśmy zakończyli tą mechanikę, ja Ci powiem, że jedyne, z czym mam lekki problem, to to, że samo to chodzenie postacią, przez to, że mamy te, te sylwetki aktorów stricte filmowych, miałem wrażenie, że ono momentami było dosyć toporne. Ale to nie przeszkadzało mi w rozgrywce, tym bardziej, że właśnie wszystkie te elementy, które wymieniamy powodują, że samo granie to jest naprawdę unikatowe doświadczenie, które też momentami naprawdę Potrafi zmrozić krew w żyłach, i no, mi wywoływało ciary na plecach. Ja ci powiem, że jak na przykład tam była ta sekwencja w tym szpitalu psychiatrycznym, to ja miałem takie bardzo dwoiste odczucia. Z jednej strony wiesz tak mnie kusiło, żeby właśnie pogrzebać, żeby poszukać tych znajdziek, ale z drugiej strony tam momentami jest tak gęsty klimat, że ja autentycznie się bałem, że wiesz, że wlezę gdzieś gdzie nie powinienem, mówiąc najoględniej i to się dla postaci, którą akurat steruję, źle skończy. Ale jak w życiu e, ty, ty, idziesz z szymasem na spacer, trafiacie no, no, no, no, tak, na opuszczony tak, tak, tak. budynek. No i yy... Większość osób staje przed drzwiami, a ja wchodzę i po chwili macham z dachu, czy coś. No, nie, no to, to się zgadza, ale wiesz, ale to jest fantastyczna emocja. To, to naprawdę, to ja zaczynając grę, to nawet się nie spodziewałem, że ten tytuł wywoła u mnie jako, jako w graczu wiesz, tego rodzaju uczucia, a to się twórcom udało, i pod tym kątem naprawdę uważam, że to jest no, świetnie poprowadzona rzecz. Dobra, to zanim jeszcze trochę więcej o tym klimacie, e, powiedz mi, czy twoim zdaniem warto wrócić do tego tytułu? Bo powiedziałeś, że raz przeszedłeś i wyjaśnić dlaczego. No to właśnie dlaczego i czy planujesz przejść drugi raz? Wiesz to na ten moment nie planuję, dlatego że mam wrażenie, że to jest gra, która... No, je, jeżeli jesteś graczem takim na zasadzie złapie wszystkie, który właśnie lubi się pobawić mechaniką i e, poszukać różnych zakończeń, pozbierać trofea, no to mm -hmm. myślę, że będziesz miał przyjemność z roz, rozgrywki, natomiast e, dla mnie to było takie fascynujące doświadczenie ułożenia... Swojego własnego filmu. No bo to nie jest tak, że, że nie, nie ma dwóch graczy, którzy będą mieli ten sam film. No bo, bo bez przesady, nie? Ale no, naprawdę miałem poczucie, że na tyle, wiesz, tych wyborów jest tak dużo, tych elementów, w którym, gdzie coś może później tak jest, tak dużo, że nie do końca chcę wracać, bo wiesz, dostałem świetną, naprawdę kapitalną historię, kapitalną opowieść. Jakoś to przeżyłem i na ten moment nie czuję potrzeby powrotu, żeby, wiesz, próbować grać jakoś inaczej. Myślę, że jak mi się jeszcze to uleży, no to chętnie powrócę właśnie, żeby na przykład spróbować dowiedzieć się jeszcze tych rzeczy, których się nie dowiedziałem, czego nie znalazłem, albo właśnie ubić wszystkich, bo lekki spoiler u mnie wszyscy przeżyli, wszyscy? z czego byłem bardzo o. zadowolony. Tak, Wsz wszyscy przeżyli, także to, to uważam za swój jakiś tam mały sukces, że przy pierwszym podejściu udało mi się wszystkich do doprowadzić do Świtu. Ale to lizałeś też ściany, nie? Tak, tak. Dosyć, dosyć mocno przyznaję się, bo ja też jestem trochę takim graczem, że jak mnie tytuł wciągnie, to ja po prostu lubię wycisnąć z niego przy rozgrywce tyle, ile tam twórcy dla mnie przeznaczyli. Ja naprawdę grzebałem w tych znajdźkach. Nie znalazłem wszystkich totemów, nie znalazłem wszystkich znajdziek i tak, mhm. i tak. Ale to też wynikało z tego, że na przykład no ta gra jakby jest te, to też jest w sumie fajne, że my czasem nie wiemy, że na przykład, nie wiem, przejście przez jakieś tam drzwi nie pozwoli już nam się cofnąć, nie? Że wiesz, że mhm. na przykład, nie wiem, idziesz właśnie, no trzymajmy się, żeby nie spoilerować za dużo lokacji, ale trzymajmy się już tego szpitala psychiatrycznego, który ty wymieniłeś, że tam jest trochę tak, że na przykład w, w, idziesz przez te salę i masz jakieś, jakieś tam pomieszczenie czy piętro, po którym możesz się posuwać dosyć dowolnie, ale na przykład są jedne te drzwi, drzwi, które mają nam popchnąć akcję do przodu i jest tak, że w momencie, kiedy my przez nie przechodzimy, nie wiem, coś nas atakuje, spadamy gdzieś tam, coś się dzieje, żeby nie spoilerować. No ale I Już w nie życiu, ma powrotu. Nie. No nie ma. w życiu sobie, zwiedzać, nie no, Dlatego ale... mówię, że ta mechanika jest po prostu wyszlifowana świetnie, nie? Ale też powoduje, że no, nie, nie wyłapałem wszystkiego, nie? Bo czasami miałem tak, że a to pójdę najpierw w lewo, zaraz się cofnę w prawo i idąc w lewo nagle... Ciach, I już, już nie mogłem w prawo pójść. Nie? Także, także pod tym kątem to jest naprawdę też świetnie zrobiona gra. Mm -hmm. No to ja też powiem tak, czy można to przechodzić kilkukrotnie, cytując klasyka, można, można, jak najbardziej. Powiem ci, że po pierwszym przejściu ja się tak zastanawiałem, co by było gdyby. Nie? A co by było, gdyby w tej scenie to? A co by było, gdyby w tej scenie zrobić to? A gdybyśmy wcześniej czegoś nie zrobił i tak dalej, że ja miałem ogromną ochotę to przejść jeszcze raz, dlatego jak potem miałem okazję znowu grać ze znajomymi innymi, to wziąłem w tym udział, a jak potem jeszcze z inną ekipą mogłem to przechodzić czy częściowo, czy potem jeszcze raz od zera, to też chętnie wziąłem w tym udział, bo ja pamiętam tę historię, ona jest na tyle skomplikowana, ale też charakterystyczna, że ona mi się zapisała w pamięci dość dobrze, ale i tak mi się to oglądało z dużą przyjemnością i o dziwo, gdy miałem pada, to nadal mi się przyjemnie grało. Nawet wiedząc wszystko i gdzieś tam grając ze znajomymi, świetne jest w ogóle obserwowanie innych osób. Ich reakcji, ich sugestii, co robić. Gdy się próbuje, wiesz, z jakąś ekipą mniejszą czy większą, raz to robiliśmy w ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Ostatnio w cztery, raz, to tam nas była z nie wiem, dziewiątka, dziesiątka, więc no, w różnym towarzystwie, ale każdorazowo emocji jest bardzo dużo i jeżeli byś miał okazję, ja ci polecam też gdzieś właśnie, nie wiem, zaprosić nawet znajomych czy kogoś, nie? I spróbować z nimi sobie pograć no to jest ile? 8, 9, 10 godzin rozgrywki tak mniej więcej nie jak już się zna tak, tak, tak, w miarę tak, fabułę no to myślę, że można odciąć tak? może nawet 6-7 dałoby radę chociaż e, też dużo się nie obetnie, no bo mimo wszystko e, pewny, że się nie przyspieszy e, a jak się będzie lizało ściany, no to pewnie bliżej tej dziesiątki, może nawet więcej e, można z tego wycisnąć e, ale właśnie jak się chce, no to ostatnio my to na raz przeszliśmy, po prostu zaczęliśmy gdzieś, nie pamiętam, o 19 i skończyliśmy jakoś w nocy i dała radę do tego też pewnym wyzwaniem jest właśnie sprawienie, by wszyscy przeżyli żeby wszyscy zmagli i też to szukanie znajdzie odblokowywanie różnych rzeczy jeżeli bawimy się w achievementy no to naprawdę tutaj można mieć spokojnie z 50 godzin rozgrywki myślę i cały czas się dobrze bawić, przy czym no oczywiście nie wiem, no nie wbijemy wszystkich achieve'ów w tydzień, no bo ciężko by to było przechodzić raz za razem 10 razy ale tych opcji jest dużo i też powiem ci, że gra, gdy wszyscy przeżyli i gdy wszyscy zginęli, taka pośrednia, to były trochę trzy różne gry, bo mhm, pewne elementy są wspólne. Sam początek zawsze jest taki sam też w miarę, ale środkowe sekwencje nawet to są czasami różne lokacje albo inne postacie są w danych miejscach. nie, Więc mhm. to nie są rzeczy może jakoś tam rewolucyjne, ale ja się nie spodziewałem, że to aż tak będzie się różniło od siebie. Więc tutaj też chylę czoła jestem tym zachwycony. No jesteśmy w nawiedzonym podcaście. Już trochę tak wokół tego krążymy ta groza. No jest obecna praktycznie od samego początku, bo już ta pierwsza sekwencja z tym gonieniem naszych znajomych troszkę ciśnienie podnieść może. No i do samego końca to potem to narasta I tak i od pewnego momentu jest taki poziom napięcia, że możemy gdzieś tam się pocić. Yy, serce nam yy, mocniej wali i tak dalej, no i tak już będzie przez większość czasu do końca. Chociaż mamy pewną sinusoidę. Są momenty odpoczynku. Są momenty, kiedy możemy padać, trzymać trochę delikatniej w dłoniach, kiedy nie musimy się spodziewać QTE. To nie jest tak, że jak się zaczyna na pościg, to już wszyscy do końca biegną. Uciekają. Ta świadomość, że każda z postaci może zginąć i nie będzie można się cofnąć do ostatniego punktu zapisu. Jest opcja restartu konsoli chyba i wtedy się cofasz do, właśnie do początku danej godziny, czyli danego rozdziału. No ale to już jest taka absolutna ostateczność poza tym no to po prostu gra się zapisuje po każdej ważnej decyzji, więc jak ktoś zginie, no to już nie wróci. No i to sprawia, że staramy się bardziej zwyczajnie, a każde potknięcie wywołuje całkiem silne emocje, no i właśnie przy tych scenach gdzieś bardziej dynamicznych, no to rzeczywiście jak się źle zrobi to QTE, to człowiek no wali to serce, tak? ma się ten pot właśnie na czole i można tym bardziej popełnić kolejny błąd. Strasznie się człowiek angażuje. Ja grając przecież ostatni raz, poznając tę historię, się raz z kolei, gdy miałem pada w rękach, to w tych sekwencjach bardziej dynamicznych ja autentycznie byłem spięty, jak nie wiem co. Jak raz mnie kumpel stuknął w takim momencie, to ja żem aż podskoczył. Jak, jak wiesz, jak szalony. Znaczy no ja jestem może podatny na horror, ale też mówię teraz o tych scenach akcji, nie? Może groza na mnie działa, to swoją drogą. No i ta historia jest w miarę skomplikowana chociaż ostatecznie myślę, że dosyć przystępna czerpie z kilku różnych schematów mamy elementy zwykłego slashera zarówno takiego typu zemsta po latach, czy nie wiem, przeklęte miejsce zamieszkane przez, nie wiem, tu wstaw, potwory, mutanty, coś tam. Mamy amerykańskie legendy miejskie i amerykański folklor. Mamy postępujące szaleństwo, zamaskowanego gościa z tym miotaczem ognia, e, figurę potwora, jakieś tam duchy. E, dużo tych wszystkich elementów się pojawia, ale to nie jest taka bezsensowna mieszanka, no bo tak jak słyszycie, duchy, potwór, jakiś zamaskowany koleś, po co tyle tego, tak? Za dużo grzybów w barszczu. No właśnie nie za dużo, bo gra odławia część tych grzybów. Okazuje się, że część tych rzeczy gdzieś tam nas może postraszyć, ale potem zostanie zracjonalizowana, wyjaśniona. Okaże się, że coś co braliśmy za X, jednak tym X nie jest. I to też jest bardzo spójne w tej fabule. Cała intryga jest strasznie spójna i to jest taka B-klasa pierwszej klasy, a do tego fani horroru i to właśnie fani bania się. Osoby, które czerpią przyjemność z obcowania z grozą, tutaj poczują się absolutnie jak u siebie, bo staną przed dylematami, które wielokrotnie widzieli, widziały w książkach czy filmach, to znaczy w tej grze to my wybieramy, czy uciekamy, czy walczymy, czy pójdziemy za jakimś tam dziwnym odgłosem, czy za jakimiś śladami na ziemi, na śniegu, czy gdzieś tam, czy może udamy się w przeciwnym kierunku, na zasadzie nope, i w długą, tak? Czy otworzymy jakiś włas, w który coś uderza, czy nie? Czy wybierzemy bezpieczniejszą, ale dłuższą drogę ucieczki, czy może zdecydujemy się na krok życia, by mieć, no, zaryzykujemy, ale jednocześnie by mieć pewność, że e, zdążymy ujść z życiem. E, no i podejmiemy te decyzje, a następnie poniesiemy ich konsekwencje, e, co wzbudzi w nas silne emocje. I czasami ten wybuch właśnie jest oczywisty e, dla fana horroru, czyli, nie wiem, coś wali w jakiś włas od spodu, no to mówimy nope i idziemy dalej, a ewentualnie jeszcze przygniatamy ten właz, żeby to coś stamtąd nie wylazło. No bo wiemy, że nasi przyjaciele giną i ogólnie dzieje się coś niefajnego, więc no raczej nie powinniśmy tego otwierać. Ale czasami ta decyzja nie jest taka prosta, a mamy wspomnianą presję czasu, więc też trzeba tutaj decydować się szybko. I druga rzecz, która też świetnie zagrała, to fakt, że mamy takie interludia, które są właśnie spotkaniami z psychoterapią z psychoterapeutą. No siema, to ja. I na tych spotkaniach po pierwsze pchana jest jakoś tam fabuła do przodu, to znaczy dostajemy wgląd w umysł jednej z postaci, a po drugie na pierwszym spotkaniu z psychoterapeutą jak gdyby wybieramy, co nas najbardziej przeraża czy tam się boimy, nie wiem, właśnie pająków, węży, czy klaunów, czy strachów na wróble, czy czegoś tam i motywy z tym związane w zależności od naszych decyzji to właśnie takie rzeczy pojawią się potem w grze i to też było genialne, nie, że jak ktoś zaznaczy tam na początku te klauny no to w którymś momencie spotka się z klaunem, jak ktoś zaznaczy tam jakieś insekty, no to w którymś momencie pojawią się te insekty i wow, w ogóle taka prosta rzecz, nie sam możesz wybrać czego się boisz i to dostaniesz ale to no. Tu, moim zdaniem ten tytuł dla fanów horrorów to jest prawdziwa petarda. I on działa na kilku poziomach. Po pierwsze, fabularnie. Ja Ci powiem szczerze, że byłem zachwycony. Tak jak Ty powiedziałeś, że to jest taka wysokiej próby B-klasa. Totalnie się pod tym podpisuje Ta historia jest świetnie rozpisana, świetnie opowiedziana, świetnie rozpisana pod kątem twistów i też nam daje dużo satysfakcji w kontekście i rozwoju całej opowieści i w kontekście tego, co my odkryjemy, to co mówiliśmy wcześniej. I w kontekście tak jak też jest pisana, dlatego że tutaj mamy bardzo wiele wątków, ale moim zdaniem to jak one się pięknie spinają w finale, to naprawdę chciałbym, żeby tak wiele filmowych horrorów dobrze się wiesz, w, w momencie zakończenia i ujawnienia wszystkich luźnych sznurków, żeby nam to się tak ładnie spinało jak tutaj. Pozdrawiamy Mando i fanów Stephena Kinga. Tak, tak, tak. No niestety tam wiadomo, że zakończenia tam często kuleją. Mhm. Tutaj naprawdę ja byłem mega usatysfakcjonowany tym, jak to jest wszystko pięknie wykańczane, jak tutaj każdy, każda historia, każdy element tej opowieści, każdy detal z przeszłości bliższej i dalszej nam wskakuje na swoje miejsca. Fantastyczna rzecz i pod tym kątem to naprawdę to jest po prostu bardzo dobry film, nawet z boku, no, tak jak mówię, moja żona się wciągnęła i naprawdę te ostatnie trzy chyba rozdziały, to już jest tak, że człowiek siedzi jak na szpilkach i to się autentycznie nie można oderwać, jak od najlepszego filmu, bo, bo tam się mhm. po prostu dzieją takie rzeczy, że, że głowa mała i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ten strach i te emocje. Ja ci powiem, że na paru jumpskerach i na paru momentach, to ja no nie przypominam sobie, żebym się tak bał na, na filmie. No, o książce to już nawet nie wspomnę. Bo tutaj też jest rewelacyjnie to zrobione pod tym kątem, że mamy te takie filmowe jumpskery. I niektóre to jest po prostu taki trolling, jak jeden z pierwszych jumpsuckerów w grze, to możemy zdradzić, bo ja po prostu byłem spłakany, jak ci to powiedziałem, jakie mamy sekwencje, kiedy my jeszcze za bardzo nie wiemy, z czym mamy do czynienia i wchodzimy do łazienki sięgamy do szafki jest taka scena typowa jak z horroru że sięgamy i wiemy, że tam coś może być nie, nie tak i wyskakuje na nas jakiś tam zwierzak, który jest nieszkodliwy, ale po prostu ten jumpscare jest tak absolutnie przerażający ja akurat ten rozdział chyba powtarzałem, bo yy, wydaje mi się, że coś mi się tam nie zapisało wiesz, w nocy grałem bardzo późno Coś mi się nie zapisało i rano jeszcze raz go powtarzałem. Po prostu... Znaczy, ten... Chyba trzeba ukończyć w ogóle dany rozdział, żeby się zapisał. No i, i po prostu, a ja wiesz, a ja chyba przez to, że to Chociaż jest jeden z pierwszych, to co, coś takiego zrobiłem, że mówię, że musiałem ten początek powtarzać jeszcze teraz, no tak samo podskoczyłem jak, jak przy tym pierwszym Ale ja przecież momencie. piąty, nie no, czwarty raz to widziałem i też podskoczyłem, Jak że miałem pada w rękach, to jeszcze się wydarzyłem, bo jeszcze no, tym bardziej, pad, że, że, wiesz, naprawdę tutaj jest sporo jumpscarów, ale one są świetne. W większości przypadków to są tak dobrze zrobione jumpscary, że, że ponownie odwołam się do filmów. Chciałbym, żeby więcej tak dobrze wprowadzanych tego rodzaju motywów w kinie było, bo tak gra ilustruje, jest takim, wiesz, koronnym argumentem i ilustruje to, jaką bzdurą jest to pieprzenie o tym, że jumpscare jest czymś negatywnym w horrorze. Nie, bo jak się to zrobi dobrze, jak to ma uzasadnienie też fabularne, jak to jest dobrze wprowadzone, to, to po prostu to działa rewelacyjnie i to jest ten jeden, jeden element. Drugi element to jest to, że ta rama ma straszliwie gęsty klimat, bo wiecie, ciąży nad, nad tymi wszystkimi postaciami yy, ta przeszłość, to co się stało rok temu i my siadając do gry, my od razu zakładamy, że to będzie jakaś tam zemsta po latach, nie? że, że, że no, mamy do czynienia ze slasherem, wiemy, że slasher bardzo często jest podszyty właśnie tym motywem yy, i twórcy się tym bawią, bo yy, z jednej strony od samego początku... Mamy pełno takich horrorowych patentów, nie? Bo właśnie jest ciemno, jest noc, śnieżyca, bohaterowie muszą się rozłączyć, bo powody. No znaczy nie, takie... te powody są, tak? No bo po pierwsze jest trochę spór, po drugie tam trzeba gdzieś generator włączyć, właśnie wszystko doprowadzić tak, do nie, nie, działania. Tak, nie, nie chciałem w to wchodzić, nie to, to mhm. ja nie mówiłem negatywnie, bo powody tam takie scenariuszowe, okay. tylko to ma uzasadnienie, mhm. ale wiesz, ale to powoduje, że w zasadzie w momencie, kiedy przyjmujemy sterowanie dowolną postacią, my Jesteśmy jak na szpilkach, nawet jak się teoretycznie nic nie dzieje, bo, bo nie wiem, bo jesteśmy w domu i, i właśnie Ale sam no tylko nie ma prądu. Jedna z postaci spogląda przez taką lunetę na Takiej nie wiem, wieży straszniczej, czy czymś takim, i przez tę lunetę przypadkiem dostrzega właśnie dwójkę innych bohaterów, którzy robią coś, czego robić nie powinni być może, i samo to, nie? Że nagle mamy taką scenkę i, i, co, i ktoś podchodzi, i nagle jezu, co mamy zrobić, tak? Czy powiedzieć mu o tym, tak, te, tak, tak. Czy, czy nie? I jest taki trochę sztuczna rozmowa, taki głupawy dialog, ale jak w życiu, właśnie, na zasadzie ups, co teraz, nie? I takie Boże, co zrobić z tym potem? I właśnie znowu te małe decyzje, nie? Tak, ale po prostu ten klimat taki stricte horrorowy jest rewelacyjny, tym bardziej, że tutaj nie ograniczamy się tylko do tego domostwa, tylko ta góra jest no, pięknie wykorzystana, naprawdę. Tutaj mamy tyle ciekawych lokacji, ciekawie rozpisanych, ciekawie poprowadzonych, Fajnych pomysłów na wykorzystanie tych poszczególnych lokacji. Ta wieża, kopalnia, właśnie Nie, szpital. No, ta, tak, szpital psychiatryczny. Mniejsza chatka, ten, ta cała rezydencja. No. Tak, no to, to jest naprawdę no przepięknie po pod tym kątem zaprojektowana gra. I każda z tych lokacji ma nam do zaoferowania takie, te, taką naprawdę solidną, horrorową rozgrywkę. I no, ja mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, że naprawdę jak zaczniecie grać, to... Yy, do tak szóstego, siódmego rozdziału to jestem w stanie uwierzyć, że będziecie mogli odłożyć pada, nie? Później to już jest naprawdę, to już są takie emocje, to już jest taka adrenalina, że to po prostu mknie się do, do, do finału, żeby już się dowiedzieć się, jak to się wszystko zakończy. No, dla mnie to jest tytuł pod kątem emocji doskonały. Naprawdę. Tu, tu można mieć zastrzeżenia jakieś tam właśnie do tego Kitui pod którymi my się nie podpisujemy z Szymasem, ale, ale można, mieć, e, można mieć jakieś zastrzeżenia właśnie trochę do, do tego gameplayu. Też pod nimi się nie podpisujemy, ale można mieć. Natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś lubi horror, to pod kątem właśnie takim stricte fabularnym i e, emocji to, te, tego, jak ta historia jest opowiedziana, to, to jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych horrorów, jakie ja w ostatnich latach e, no, przeżyłem. Świetna rzecz, naprawdę. Amen, Ojcze Czerwysławie. <grych> e, tak, i trudno tak naprawdę coś tutaj dodać. E, tak jak powiedziałem, e, recenzje są w miarę pozytywne. Tak, Until Dawn to jest chyba najwyżej oceniany tytuł e, od Supermassive Games, e, więc no, nie przebili na razie tego sukcesu, jeżeli chodzi o e, recenzje. Opinie e, odbiorców też są, myślę, w miarę pozytywne. E, co do recenzentów, ta pierwsza edycja być może miała jakieś bagi na samym początku, chociaż my się na nie nie natknęliśmy, bo w kilku recenzjach tam wspominali twórcy, że nie wiem, jakiegoś przedmiotu odłożyć nie można czy coś. No, my graliśmy w sumie też premierowo praktycznie. Przynajmniej te pierwsze tam 3-4 rozdziały. A na nic takiego nie natknęliśmy się, jak teraz grałem o, ostatnio, i cały czas ja miałem pada w ręku, więc też no, nie natrafiłem na żaden błąd. Ani razu się nigdzie nie zaciąłem, nic nie, się nie popsuło. Nie było żadnych, nie wiem, tych artefaktów graficznych, wszystko hulało cacy. No i ludzie narzekali głównie na to, że jest tutaj za mało gry w grze. Ja się z tym też nie zgodzę. No a poza tym. Teraz wiecie już, o czym mówimy, więc jeżeli ktoś nie grał, to absolutnie, jeżeli macie możliwość, e, zróbcie to, tak, nadróbcie tę zaległość, bo żałować raczej nie będziecie. A jak macie możliwość ze znajomymi, to ja absolutnie polecam. Można samemu oczywiście, ale w grupie no, myślę, że jest jeszcze więcej tych emocji i do tego przez to, że się wcielamy w osiem różnych postaci to też fajnie jest obserwować po prostu ludzi dookoła siebie, gdy wspólnie się podejmuje decyzje bo bohaterowie też oni tutaj niektórzy są ciutkę znaczy tak nie chcę że są schematycznie, ale jak gdyby trzeba ich było jakoś zarysować, żebyśmy ich szybko rozróżniali, nie? Więc na początku mają jakąś tam jedną, dwie z cechy bardziej wyróżniające je. Mamy, nie wiem, dziewczynę, która jest co do zasady dosyć taka wredna, opryskliwa i e, myśli, że pozjadała wszystkie rozumy, więc do niej raczej nie będziemy pałali jakąś wielką sympatią i tak dalej. Ale też część postaci ewoluuje jakoś na przestrzeni e, gry i na przykład główna postać męska, ja pamiętam, że ze znajomymi w pierwszym, drugim, tam trzecim rozdziale, to my psioczyliśmy na nią i właśnie mówiliśmy sobie, że wszyscy mają przeżyć, spróbujmy, żeby wszyscy przeżyli, ale on może zginąć. Dosłownie tak wyglądały nasze rozmowy, ale potem się okazało, że on, no ta postać wcale nie jest taka zła, to wszystko się rozgrywa w ciągu jednej nocy, więc to nie jest tak, że na przestrzeni pięciu lat, tylko po prostu poznaliśmy bohatera lepiej i się okazało, że no wcale nie jest taki fatalny. Jak nam się pierwotnie wydawało, więc też fajnie się obserwuje ludzi, którzy właśnie sympatyzują z pewnymi postaciami, bardziej z innymi mniej i właśnie jak są sytuacje, to by powiedzieć komuś czy nie, opowiedzieć się po jednej czy po drugiej stronie, jak czasami trzy osoby powiedzą, że wybierz lewo, tak, a czwarta, piąta powiedzą, że prawo. To też jest piękne. Jak to? Prawo? Hmm. Zwieso, bo tak w sumie na koniec ruszyliśmy postaci, mogliśmy o nich powiedzieć coś wcześniej, ale dla mnie to jest też kolejny plus. Kurczę, te, to, to, że one są zarysowane na początku dosyć grubą kreską, to tak jak mówisz, to jest uzasadnione tym, że no, my musimy jakoś odróżniać te postaci i też musimy pałać na początku konkretnymi emocjami, ale ja uważam, że one są świetnie napisane, cała ósemka w zasadzie że tutaj pomimo tego, że oni zaczynają jako takie właśnie no, tą grubą kreską poprowadzone postaci, to, to co mówisz, każda z nich ewoluuje, te, te wybory naprawdę czuć, że mają znaczenie, czuć, że te postaci się zmieniają i ja byłem aż zaskoczony, jak też te moje emocje w stosunku do, do różnych postaci tutaj się zmieniały. Nie? Ja też mhm. oczywiście miałem jakieś sympatię, antypatię, ale ja uważam, że całościowo to też jest bardzo dobrze poprowadzone, no bo umówmy się, w slasherze taka banda młodzieży, to, to jest już też taki znany trop, nie? gdzie mamy jakieś określone typy postaci i wydaje mi się, że tutaj naprawdę na każdym kroku czuć świadomość gatunku, bo, bo też teoretycznie na początku my jesteśmy w stanie łatwo przyporządkować te postaci do konkretnych typów nie? mamy nerda, mhm. mamy sp sportowego osiłka i, i bawidamka, mamy laskę taką bardziej trochę wyuzdaną, mamy właśnie taką wredną mamy miłego gościa i mhm. tak dalej, i tak dalej. To, to są jakieś tam typy ze slashera, ale już to co się z nimi dzieje i, I to, jak no, właśnie później historia się z nimi obchodzi, to już moim zdaniem też jest bardzo dobrze wyegzekwowane i napisane. I, i nawet pod kątem dialogów, moim zdaniem, to jest szalenie naturalna gra ile tutaj na przykład bluzgów leci od któregoś momentu, my się z żoną śmialiśmy z tego, że, że po prostu to, to jest życiowo napisana gra, bo ja po prostu klnąłem w tych samych momentach co postaci, nie? czasem one rzuciły mięsem szybciej niż ja, czasem odwrotnie ale to, to naprawdę czuć było w dialogach taką, taką naturalność nie że, że autentycznie miałem poczucie, że jak te dialogi czy w tych elementach, nie wiem bardziej romantycznych, jak jesteśmy z kimś sam na sam, czy właśnie w tych momentach niezręcznych, gdzie musimy podjąć jakąś decyzję i być może kogoś zranić, czy w tych momentach właśnie, nie wiem, przerażających, to wszystko wypadało naturalnie. I, i bardzo, bardzo mi się to podobało, naprawdę. Ja uważam, że to jest jedna z przyjemniejszych gier, w której ja grałem. To nie jest absolutnie żaden jakiś tam top gier ever, ale w swojej konwencji, w swoim gatunku no moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi horror, to jest po prostu taki tytuł który po prostu powinien ograć, jeżeli tylko będzie miał okazję, bo, bo dostarczy mu te, te 10 godzin fantastycznej rozryw rozrywki i rozgrywki mhm. Znaczy ja ci powiem, że jeżeli chodzi o grozę, no to dla mnie to jest absolutna topka wszechczasów tak? to znaczy, jakby tak wybrać z różnych typów, no to z takich e, chodzonych, no to Until down absolutnie jest jedną z najlepszych no dobra, ok. To nie będziemy robili typowej sekcji spoilerowej, bo tutaj nie ma niczego, co by trzeba było sobie wyjaśnić. Chyba nie mamy też niczego, co byśmy chcieli jakoś tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze i skrytykować. Nie, jakoś to nam się obu sklejono. Nie, nie, nie, no tak jak ja powiedziałem, no moim zdaniem naprawdę ta puenta dla wszystkich wątków jest bardzo klarowna, bardzo satysfakcjonująca. Wszystko ładnie wskakuje na swoje miejsca do odpowiednich szufladek, także. Mm -hmm. no ja bardzo się z tym dobra zgadzam. gra do końca no to skoro nie robimy strefy spoilerowej to możemy się spokojnie pożegnać w ogóle jeszcze takie pytanie na koniec, myślisz że na takie gry cały czas jest miejsce na rynku, że chciałbyś nie wiem jakiś sequel, znaczy nie sequel z tymi bohaterami ale coś na tej zasadzie inna historia właśnie w Totalnie, ten sam sposób tak. przedstawiona? Jeżeli, wiesz, będzie tak samo dobra fabularnie ta gra, to jak najbardziej tak. Bo to jest, wiesz, to jest no, no tak jak lubimy slashery, lubimy te, tego rodzaju horrory, nie wiem, jak obecność na przykład, to wiesz, ja totalnie widzę tutaj opcję, żeby no, jak, jakiś tytuł w tym stylu zaserwować, tylko z zupełnie, z zupełnie inną opowieścią. No nie wiem, czy to się zdarzy, nie? No bo jednak, wiesz, jesteśmy trochę w innym miejscu, niż byliśmy w 2015 roku, bo przecież Until Dawn w momencie, kiedy powstawało, to ono chyba też było jednym z tych tytułów, który które miało jakoś muf wykorzystywać, czyli wiesz, ten martwy kontroler już tak, od tak, wielu Tak, bo to lat miało dla... powstać wcześniej na trójkę, ale tak, tak, przepisano tak. potem tę G. No, no, no, no, no. Więc, więc wiesz, więc to po prostu to wiesz, wydaje mi się, że trochę jesteśmy już w innym miejscu i między innymi też dlatego to QTE i już no, no, odeszło trochę nam do lamusa, bo, bo jednak wiesz, w którymś momencie to było mocne ciśnienie na te kontrolery ruchowe i też wydaje mi się, że ludzie trochę i, i innych innej rozgrywki oczekują, ale ja naprawdę totalnie bym sequel przyjął i jak kiedyś bym się dorobił w to bardzo chętnie sobie sprawdzę ten Until down właśnie, który jest w Wiarze, bo, bo też o nim dobre opinie słyszałem. Ale także. tam to jest chyba on-rail shooter, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy nie grałem w niego, nie widziałem go na żywo, ale wydaje mi się, że to jest zupełnie inna gra, właśnie wykorzystująca Aha, okay zupełnie inne technologie, tylko osadzona jak gdyby w uniwersum. A czy ty, te inne tytuły późniejsze od tego studia dotykałeś nie, już? Miałeś nie, kontakt? nie, nie, nie, nie. Nie, ja szczerze mówiąc mam straszne tyły jeżeli chodzi o, o, o gry, bo to wiesz, nie grałem długo, a w tej chwili po prostu jest zatrzęsienie tego wszystkiego. A poza tym, w sumie w którymś momencie, jak zakupiłem sobie PlayStation Plus, czyli ten abonament, i zaczęły mi wpadać dwie, trzy gry miesięcznie, no, tak, tak, no to, tak, tak, tak. to wiesz, to ja nie jestem w stanie tego przerobić i, i po prostu ja już pewnych rzeczy to nawet nie kupuję, tylko gdzieś tam sobie zostawiam. Na że mhm. i, i tyle, no bo ja po prostu nie wyrabiam z tym, co mi wpada za darmo i, i w tym, co nakupiłem w tej pierwszej fazie, zanim nie miałem plusa, więc nie, na razie jeszcze po to nie sięgnąłem. A ty grałeś w te, w te inne tytuły właśnie w tym No właśnie te nie, ja takie? chciałem ograć Ukryty Plan, a nawet nie wiedziałem, że to też jest od Super Massive Games yy, i po prostu widziałem, że jest na playlinka i miałem kupić znajomemu yy, tam, czy to na święta, czy na ugodziny i po prostu właśnie przy okazji namówić tam ekipę, żebyśmy sobie pograli. Ale COVID <laughs> i no nie spotykamy się jakoś szczególnie często, i jakoś tak no nie wyszło, ale ten ukryty plan na pewno ogram, tak? I The Dark Pictures Anthology, no pewnie też prędzej czy później, bo chcę sprawdzić, tak? Czy te inne tytuły, nie wiem, ale Ukryty Plan i The Dark Pictures, prędzej czy później, na pewno. No, no to myślę, że wiesz, po tym co tutaj dostaliśmy, to warto śledzić yy, to, to studio, yy, no bo widać, że jakiś tam pomysł mają, no co prawda to też wiesz, te nazwiska za fabułą mogły tutaj zrobić bardzo dużo, no ale, ale myślę, że tutaj całościowo naprawdę świetną robotę wykonali. Mm -hmm, zgadzam się. Dobrze, to tym pozytywnym akcentem zakończymy. To w takim razie pacjencie Jerry może pan wracać do kopalni, dalej palić swoje potwory. Dzięki. Dzięki, dzięki. A wam kochani <śmiech> tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.